Po zabójstwie kota i sąsiadki, Bobek trafił do zakładu psychiatrycznego. Nie przyjmował antybiotyków, bo kiedy ostatnim razem przyszła do niego pielęgniarka, to pociął jej mordę i chciał zrobić sobie puzzle. Kiedy znudziło mu się już życie w pokoju bez klamek, uciekł przez osrany piekotek. Jestem wolny! Tak, był on już wolnym człowiekiem. Założył hodowlę zwierząt kuterkowych. Mam na niej pięć świjanych, wagunie, koguta, kozek, krowo oraz kotak. Kici, kici kurwy synu! Chodź koteczku, sprawdzimy ostrza w mojej nowej koszarce. No chodź ty mały chuju! To jest, kurwa! Dzień dobry panu! Reprezentuję firmę Czerwone Kije. Chciałbym zaproponować panu nasz najnowszy produkt. Susar Kałas 2000. A ile to kurwa kosztuje? Jedyne 5000 zł. złotych. Ale mogę panu na raty sprzedać. Teraz pana będzie można sprzedać na raty! Bobek zabrał dziwne urządzenie do swojego ogrodu i zauważył grubego spasionego warchlaka, który wpierdalał jego piękną trawę. Jej głupia świnio! O może! Myślałem, że to zużarka! Jedny brożarzek! Nie mam już po to żyć! Bobek strzelił sobie w głowę O kurwa nie trafiłem